Dziękuję bardzo. Jest specyfiką tego naszego spotkania to, że mamy dużo czasu dla naszej wspólnej refleksji i wymiany zdań, zgodnie z tym, że wszyscy, którzy wędrują drogą 12 kroków, a także ci, którzy chcieliby na tę drogę wejść, są zainteresowani, przyszły tutaj mają takie samo prawo głosy, nie tylko prelegenci. Także się pomyśleli, żeby na konferencję powiedzieć, brakuje czasu na dyskusję, na podzielenie się doświadczeniami. Tutaj jest okazja i bardzo serdecznie zapraszam. Może także ci, którzy prowadzą, bo mają swoje obserwacje. Ja będę trzymał, mikrofon. Jeszcze chciałam się odnieść do jednej, bardzo ważnej kwestii i to jest takie pytanie, które mnie nurtuje. Tutaj Małgosia zwróciła uwagę e, szczególnie, co jest takiego szczególnego w tym programie, właśnie, że odnosimy się do e, poznania Boga i Jego miłości do nas. I kiedy ja dzieliłam się ze znajomymi księżmi, których spotykałam w swojej drodze życia, że jestem w programie rokowym, że tu jakby na nowo odkrywam, czy poznaję Boga, Chcę się odnieść do tego, co powiedziała siostra, że, że znałam, miałam jakiś fałszywy obraz Boga. To wtedy jeden czy drugi znajomy ksiądz, powiedział, Ela, ale ty chyba się bardzo emocjonalnie zaangażowałaś w to. To znaczy uważam, że wszystko, co do tej pory robiłaś w kościele, to było poznawanie fałszywego Boga. Ja zaczęłam sobie zadawać takie pytanie, jaki jest rzeczywisty obraz Boga? Czy ja w ogóle znam to? Czy, czy ja mogę komuś powiedzieć, że tu w tym programie to poznasz yy, czy doświadczysz prawdziwego Boga, a w innej wspólnocie czy grupie nie? I zaczęły mi się pojawiać takie pytania, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ktoś chciałby? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To Tu się nagrywa. Ja będę doniośnie mówił, dobrze? Bez tego. Ja program 12 kroków po raz pierwszy y, trafiłem na nich we wspólnocie y, anonimowych hazardzistów. Y, miałem szczęście, że był tam Jacek, chociaż nie przy pierwszym podejściu go y, spotkałem, także we wspólnocie narkomanów y, miałem okazję z niego jakoś tam czerpać, chociaż y, rzadziej i krócej. I powiem Państwu, że od ponad 12 już lat, od kiedy po raz pierwszy usłyszałem o programie, on ciągle mnie zaskakuje i ciągle jest dla mnie bardzo żywym narzędziem powrotu do domu, do domu z którego jakoś tam wszyscy pewnie pochodzimy, będąc i Ja dla własnych takich przemyśleń lubię myśleć o tym programie jako o narzędziu do tego, żebym zobaczył siebie, Bólem, bo z bólem siebie pokochał i dopiero pokochawszy mu, mógł się jakoś zmienić z pomocą Boga rzecz jasna, nie wbrew niemu. I na tej drodze dwunastokrokowej, także skończyłem ten warsztat, o którym wszyscy tutaj dzisiaj y, rozmawiamy, jestem na, jakby na drugim okrążeniu takiego tam asystent Jacka i zamierzam y, dawać y, ten warsztat następnym osobom, bardzo y, uważam, że to jest y, cenne odkrycie. Ale na tym warsztacie i w innych relacjach zobaczyłem, że rzeczywiście program ten daje pewne bezpieczeństwo nie skupiania się na tym, co, co bolesne, co pozostaje odkryte. Ja mam doświadczenie też w takich, no, różnych rekolekcjach, uzdrowienia wspomnień i tam kursów fili, Alfa, bycia w neokatechumenacie wieloletnim i to, co odróżnia może nie, nie, nie wszystkie, ale te, które poznałem w rzeczywistości poszukiwania w sobie, program 12 kroków daje bezpieczeństwo niepozostawienia w kłopocie. Czyli, że ten brud, to nieszczęście, ta rana, która zostanie odkryta, zostanie bardzo intensywnie zaopiekowana. Ona stanie się nie tylko jakimś rodzajem wiedzy, ale przede wszystkim jakimś skarbem. To jest tak jak z węglem, w którym się kryje diament, że rzeczywiście odnalezione, odnalezione cierpienie, cierpienie, które zostanie zrozumiane, zaakceptowane, wybaczone sobie w pierwszej kolejności Bogu, bo też miałem bardzo dużo takich zupełnie nieuzasadnionych, ale mocno werbalizowanych pretensji do Boga za to, że pewne rzeczy dopuścił w moim życiu, to wszystko program rozbiera na czynniki pierwsze. Pamiętam bardzo dokładnie taki moment swojego silnego nawrotu hazardowego. Akurat tak się złożyło, że był to rok 2005, okolice kwietnia tuż przed, gdzie będąc w małżeństwie już 5 lat nie grając też tyle, poczułem bardzo silną potrzebę, żeby zgromadzić pieniądze i dać gdzieś nogę, do kasyna, najlepiej poza miasto, tak żeby żona, maleńkie dzieci nie miały nad tym żadnej kontroli. Już kombinowałem noc po nocy przez kolejne dni, co zrobię. No i poszedłem z tym kłopotem do Boga i do Jacka. Najpierw do Pana Boga, który mnie wysłał do Jacka, który był wówczas jeszcze moim sponsorem. I Poszedłem, o no, sponsoringu jeszcze słowo, jeśli Państwo pozwolą za chwilę. Poszedłem do niego i on mówi, słuchaj, jedź na terapię zamkniętą w Trymiga. I chociaż... I tak też zrobiłem. Pojechałem do Gniezna na ponad miesiąc i w trzecim dniu mojej tam obecności, ja pracowałem wtedy w mediach katolickich, odszedł Jan Paweł II do, do domu ojca. I pierwszym moim odruchem było takie, że tu przecież świat się zawali, że jak mnie tu nie będzie, a ojciec, ojciec Święty odszedł, mnie tu nie ma, nie mogę pracować, nie mogę o tym ludziom opowiedzieć. Co, co, a potem ogarnęła mnie taka wdzięczność, że właśnie w tym miejscu, w tym miejscu adekwatnym dla mojej sytuacji duchowej mogę jakby płakać, modlić, się, być z ludźmi uzależnionymi do imentu jak ja i, i wspólnie dziękować za ten pontyfikat. Nie właśnie przy mikrofonie tam Radia Warszawskiej, tylko w takiej nie najczystszej stołówce przy ceratowym stole, gdzie mówiłem z tymi 40 uzależnionymi chłopami kilkoma niewiastami, y, różaniec z łzami w I, I ten pobyt na tej terapii to były trzy pierwsze kroki, bo tam więcej się nie, nie zdążył w ten miesiąc. Nawet tak na dobrą sprawę jeden y, pierwszy krok i dwa tak delikatne. Ale mimo to ja tam głęboko poczułem, że, że, że ten, to narzędzie to jest drafina do nieba że to jest rzeczywiste moje bezpieczeństwo. Wróciłem z tamtej terapii zupełnie inny. Moje dwie pustororoczne córki wówczas, przez ten cały czas mojego tego byczenia się duchowego, chociaż też i pracy na, w tym, w tym jak to nazwać, na szpitalu dla nerwowo- i umysłowo-chorych jednak w, tak, w takich tworkach gnieźnieńskich, czyli w dziekance, Zresztą, nie jest, no jak Państwo wiedzą, niedaleko Poznania. Właśnie do Poznania planowałem jechać też grać. Więc jakoś Pan Bóg to wciwnie tak za zaordynował. Wróciłem innym człowiekiem, gotowym do wejścia w ten program na serio. I ostatnim już aspektem, o którym chcę bardzo Państwu powiedzieć i który dla mojej historii był niezmiernie ważny, jest przepracowywanie programu 12 kroków wraz ze sponsorem. To jest głównie w tych relacjach, we wspólnotach związanych z jakimś uzależnieniem, z jakąś substancją bądź zachowaniem, jak w moim przypadku. To są ogromne, ogromne naprawdę ważne doświadczenia. Ja miałem to szczęście, że Jacek był moim sponsorem. Jego poprosiłem i on się zgodził. Pierwsza osoba, którą prosiłem i pierwsza, która się zgodziła. Nasze wspólne, nasza wspólna droga no, trwała parę ładnych lat i dostałem od niego niesamowicie dużo. Ale powiem Państwu, że nie mniej skorzystałem na tym, że sam taką rolę pełniłem wobec y, młodszego w trzeźwieniu przyjaciela, dziś już niestety świętej pamięci Marka, od którego uczyłem się wiary. On deklarował, że jest człowiekiem niewierzącym przez właściwie cały czas naszego wspólnego trzyletniego pracowania w relacji sponsor-sponsorowanej. I mówił, że codziennie się modli o wiarę. Ja mówię, jak się modlisz, no to przecież to właśnie jest ta wiara. I powiem Państwu, jak już kończąc, że w, jakby w oparciu o ten program my wspólnie doszliśmy do, do, no właściwie kończyliśmy czwarty krok i on w tym czwartym kroku powiedział mi na dwa dni przed śmiercią, że zamierza iść do Pierwszej Komunii Świętej, wziąć ślub kościelny ze swą e, wspaniałą żoną, no i oczywiście najpierw sakrament pokuty. I ten sakrament pokuty w jakimś sensie się odbył? I Marka zawołał panów do siebie. Niesamowity przykład takiej y, pięknej, Bożej skuteczności i opieki przez program 12 roku, za który jestem Bogu, Jackowi, Wam tu wszystkim, księdzu profesorowi, którego podręcznikiem kocham. Y, Dzięki. <głosy> podzielić się takim doświadczeniem. Nie mam dużego doświadczenia, bo jeszcze nie skończyłam. Uczę się właśnie tego instrumentu terapeutycznego, jakim jest warsztat. Pracuję w społeczności terapeutycznej z ludźmi uzależnionymi i chciałam podzielić się tym, co mnie zadziwiło i zafascynowało w tym programie, bo ja przyszłam właśnie do Jacka Grupy, gdzie są ludzie rzeczywiście różnego wieku, bo, bo od 30 do chyba ponad 70. I, I niesamowitej otwartości. Ja w różnych grupach byłam w kościele, takich właśnie pobożnych, jak to powiedzieć, w ruchach różnych. I, i tak samo w te, zawody jestem psychologiem, więc terapią mam do czynienia. I to, co mnie fascynuje w tym programie i z jakimś charyzmatem, i, który się bardzo dynamicznie realizuje, to jest połączenie właśnie tej sfery duchowej która przenika wszystkie dziedziny życia. Też bardzo mi się podoba ten schemat, o którym ja mówi ta spirala, która idzie, idzie w głąb i idzie wzwyż. Ogarnia wszystkie sfery człowieka ży, życiowe, prawda? I, I prowadza tego Ducha Świętego wszędzie. I to jest, mi się daje taką siłą tego programu, który no, mnie fascynuje, bo ja obserwuję i w sobie, i, i przeżyłam też terapię wcześniej, Różne, ale, ale właśnie działanie Pana Boga i odkrywanie Pana Boga w życiu, bo w końcu to jest cel, prawda? Zjednoczenie z nim. I ten program no jakoś tak y, późno, bo późno cieszę się, że, że mogłam poznać właśnie to, to zjednoczenie tej. Y, tej duchowości ze sferą życia codziennego. Ja też jestem z psychologów chrześcijańskich i też właśnie zawsze skończyłam psychologię marksistowską, zawsze mi brakowało tego elementu, <śmiech> później zrobiłam do zakonu. Więc jestem powiedzmy tego do bogu marksistowskiego i na antropologia i na, uczyłam się prawda, później duchowości i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ten program jest tak mi bliski, bo chyba całe życie jakoś czekałam, żeby w tej psychologii było połączenie tej duchowości. I ja to po prostu widzę, obserwuję ludzi, którzy przeszli różne terapie i wcale im to nie pomogło i to jest jak gdyby dowód tego, jak Pan Bóg tak naprawdę prowadzi, po, potrafi przemienić. To bardzo mnie uderzyło te słowa Pani Małgosi, że najbardziej może zmienić serce człowieka ten, kto to serce stworzył i ten, ten program właśnie jest dowodem na to. Dziękuję Mam jeszcze chwileczki czasu do przerwy. Proszę bardzo. Jeden. Chciałam powiedzieć, że ja tu jestem po raz pierwszy. Nie jestem żadnym teologiem. Nie jestem prostą matką, kobietą wychowującą, która już wychowała trójkę dzieci. Jestem babcią i potrzebuję terapii. I szukałam jej przez wspólnotę odnalazłam ją, naprawdę odnalazłam Boga Żywego w tej Wspólnocie i, a, ale nie umiałam się z Nim zjednoczyć i teraz widzę jak Pan Bóg mnie prowadzi pokazuje mi Was jako świadków i pokazuje mi żywą wiarę w Was żywego Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego w Człowiece Świętego. Chwała Panu Ja może jako psycholog religijny spróbuję troszeczkę się odnieść do kwestii pytania o to, który obraz Boga jest prawdziwy. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne pytanie i wydaje mi się, że nikt z ludzi nie może powiedzieć, że ma dobrą i pełną odpowiedź na to pytanie. Bóg jest rzeczywistością, która nas przerasta. Bóg objawia się człowiekowi w takim zakresie, w jakim to aktualnie dla człowieka jest najlepsze i na tym poziomie, na jakim jest zdolność percepcyjna tego człowieka. Może powiem być tak, że ktoś, nawet mając lat 30 czy 50, jest na poziomie religijności dziecka z pierwszej komunii świętej. I bywa tak bardzo często, że zatrzymał się w rozwoju religijności na tej fazie, którą psychologa określa faza religijności autorytarno-moralnej, gdzie relacje do Boga rozkrzyga się tylko na poziomie grzech, nie grzech. A nie ma więzi, nie ma przyjaźni, nie ma poczucia sprawstwa, twórczości, tego wszystkiego, co w rzeczywistości Boga jest, jest ważne. Na całe szczęście, religia jest relacją, jest więzią i w tej relacji nie tylko jest tak, że to człowiek zwraca się do Boga i musi się wznieść na poziom, na którym Bóg by go zrozumiał, bo Bóg rozumie człowieka niezależnie od tego, na jakim poziomie egzystencji jest człowiek. I Nieraz jest tak, że ktoś rozwijając się w życiu religijnym wszedł już na kolejne wyższe fazy rozwoju religijnego, a więc przeszedł przez fazy najpierw początków religijności, religijności magicznej, gdzie Boga pracowała jako cudotwórcę, później religijność autorytarno-moralnej, Bóg jest sędzi i prawodawca, później religijność autonomiczna, Bóg jest przyjacielem, religijność autentyczna, Bóg jest partnerem, z którym mogę wspólnie pracować. Dalej jest model stabilności religijnej, Bóg jest obecny, i twórczy razem ze mną stwarza i przetwarza ten świat. Może być tak, że ktoś jest na wyższym poziomie, ale w sytuacjach trudności wraca i zachowuje się jak małe dziecko. Ja często studentom moim na psychologii religii opowiadam historię pewnego dzisiaj zakonnika, Franciszka Lina, który, gdy był już po studiach świeckich, rozważał kwestię czy ma iść do zakonu nie? I brał Pismo Święte i tak kartkowo zamykało, oczy i czytał. Kto przykłada rękę do puga, jest też się ogląda, nie jest niegodziak. Niezadowolony odkładał. Kilka dni później znowu szukał, szukał, szukał. A ty sprzedaj wszystko, co masz i rodzaj Bogiem i pójdź za mną. Niezadowolony. Jeszcze kilka razy wczorzyło wreszcie któregoś dnia szukasz, kto mówi już nie, nie w Nowym Testamencie, w Starym może gdzieś coś czyta, a więcej znaków nie będzie. Dla mnie ta historia jest kapitalna, bo ona pokazuje, że to nie my wchodzimy na ten poziom życia religijnego, który jest nam możliwie maksymalnie dostępny, ale Bóg schodzi do naszego poziomu, to znaczy, że my chcemy ten kontakt, ten dialog utrzymać. I to, co odkrywamy w tej rzeczywistości Boga, jako ratującego nas. Bóg, to jest ten, który jest. Przede wszystkim ja. Ja jestem. Odkrycie tego, że jest. To jest, to jest pierwsze. Bóg jest zbawcą Bóg jest tym, który mnie ratuje. Odkrywanie tej, tej prawdy. Jeżeli to odkryjemy dla siebie, to odzyskujemy bezpieczeństwo, dobrą relację do siebie, nawet jeżeli ta relacja jest trudna, to inaczej staje się mądrą relacją, bardziej prawdziwą, bardziej autentyczną, a także odkrywamy relacje do innych ludzi. Potrafimy z większym, z większą wolnością, tutaj wracam do tego słowa, z większą wolnością podejść do naszych zraniń i do trudności, które mają, mają inni. I ja naprawdę jestem głęboko przekonany, to jest, proszę Państwa, to jest dzisiejsze takie nasze małe sympozjum, które jest w pewnym sensie historycznym, bo zaczynamy coś ciekawego, tworzyć naszą wspólnotę polską warsztatów wreszcie żyć. Jest spełnieniem mojego marzenia, gdy jeszcze na kulu w latach 80. studiowałem i mówiłem do mojego przyjaciela, tak jak tutaj siostra mówiła, ta psychologia, która nas uczyła nawet na kulu, to właściwie to nie przystaje do prawdy o człowieku, o życiu. To jest człowiek, który został właściwie e, obcięty, odcięty od wszelkich aspektów życia duchowego, religijnego. To nie może być prawdą. To nie może być tak, że zazdrość jest ważniejsza od doświadczeń religii. To nie można powiedzieć, że przebaczenie czy poczucie winy to nie są tematy psychologiczne. Tak na studium uczą, no, się, że przebaczenie jest tematem psychologicznym. Ale wtedy mówiono, nie, nie wolno o tym mówić. To jest temat teologiczny. Nie wolno mówić o, o, o, o grzebku absurdzie. a to jest doświadczenie ludzi. Tak jak jest doświadczeniem, doświadczenie łaski. Ktoś ma obdarowanie. I dzisiaj e, już psycholodzy wracają do tego tematu. Nie mówiąc o łasce, ale mówiąc o postawach roszczeniowych. Bo co to jest postawa roszczeniowa? Ja oczekuję, że mi się należy. A doświadczenie łaski to jest to, że ja jestem przekonany, że mi się nie należy, ale zostaje obdarowany. Proszę zobaczyć, jak tematy teologiczne, które zostały wyparte w ogóle z obszaru e, zainteresowań ludzi, którzy pomagają. Z, z, zostały wyparte z obszarów e, psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów e, jako tematy, e, którymi się nie należy zajmować. I dlatego tak ważną rzeczą jest, to jest moje właśnie marzenie, żeby rozumieć człowieka całościowo, żeby wiedzieć, że i sfera ducha, i sfera somatyczna jest tak samo ważna w zrozumieniu tego, co człowiek przeżywa. Jako psycholog teraz mówię. Bo psycholog powinien mieć orientację nie tylko w tym, jaki jest związek życia psychicznego ze sferą fizjologiczną, Żeby rozumiał, że smutek człowieka czy jego apatia może pochodzić z jednoczynności tarczycy, ale może być też pochodzić z tego, że zdeptał swoje sumienie i psycholodzy, i psychiatrzy dobrze rozumieją związek sfery somatycznej i psychicznej, ale w ogóle nie rozumieją sfery związku sfery somatycznej i duchowej. Dlatego często nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać. Nie chcą tego tematu podejmować. I dlatego, gdy ktoś trafia do takich warsztaty, czuje, że trafił w to miejsce, gdzie mówi się jego językiem, jego doświadczeniem, jego problemami. I, i dlatego... Ja jestem dzisiaj szczęśliwy. <głosy> Proszę bardzo. Ja może jeszcze tylko chwileczkę odniosę się do... Tak przypadło, że nawet ostatnich słów księdza, że jestem szczęśliwy, więc ja też powiem, że jestem szczęśliwa, dlatego że też odniosę się do słów Jacka, który powiedział, że będąc na warsztatach, wnosimy Pana Boga do naszej rodziny. Mi się wydawało całe życie, że ja wnoszę tego Pana Boga. Być może wnosiłam, ale chyba nie takimi metodami, jak powinna. Efektem tego, że teraz wniosłam tego Pana Boga do mojej rodziny jest to, że wspaniale zrobił się relację z moją córką, która powiedziała mi mamą, bez Boga nie ma życia. A czekałaby no to tak zjedzę wiele. A za chwilę otrzymałam smsa, który pisze moja córka, Mamo, ze względu na to, bez względu na to, co było i co jest, bardzo cię kocham. Tak jak mm, wczoraj to do mnie że to jest dzisiaj. <grymne> <grymne> Byłem nieźle wystraszony, ale to, co zawdzięczam programowi, to jest właśnie no, umiejętność radzenia sobie na przykład z takimi rzeczami jak lęki. Mm, no to mówi właśnie czwarty, Ja sobie zapisałem, czego się boję, że będzie dużo ludzi. Nie będę... No, znał nikogo, nie będę wiedział, co powiedzieć, mogę zostać to, oceniony. I, i, i, i, i, i potem była jakaś krótka modlitwa i, i to dałem właśnie do kogoś z programu. I, i tym się nie? Że, e, no, że właśnie to czuję i to po prostu przeszło i właśnie też tutaj jak przy, e, przechodziłem to też jakiś taki lęk się pełni hmm. zrodził i sam zadzwoniłem też do kogoś z programu i razem z mówiliśmy, trwał pogodę ducha przez telefon, <grym> ale, ale to działa, to są właśnie te konkrety, które e, no, które właśnie ja wyniosłem z warsztatu mm. no, dla mnie praca na krokach to jest e, jakby taki ciągły proces. To jest, no, taka, no, sztuka życia tak naprawdę. No, ja wieczorem zazwyczaj kończę dzień właśnie, o no, krokiem dziesiątym, czyli takim praktykiem moralnym. No, przyglądam się, co tam było nie-okej, okay. jak jest coś złego, no to staram się no, zadośćuczynić, przyznać się do błędu. No i następnego dnia właśnie, no, zaczynam dzień właśnie od kroku takiego pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli powierzam się Bogu. Jakaś e, chwila medytacji, no i właśnie te wady te charakterów, które z dnia wczorajszego tam gdzieś widzę, to powierzam i, no i Bóg działa przez to w moim życiu. E, to, co się tak zmieniło generalnie, to jest to, że no, dziś właśnie ten lęk znikł. To jest taki konkret, że ja no, nie boję się podejmować decyzji, bo, bo wiem, że czy, czy ja się pomylę, czy ja się nie pomylę, to jak tak Bóg nie kocha i akceptuje i że mam przyjaciół właśnie na programie, którzy o których mogę pójść, którzy mnie no, akceptują i przyjmują. Mm. No i to jest też taka radość, której nie miałem. A to jest też chęć świadectwa, to że tutaj jestem, to tak naprawdę pomaga mi bardziej niż Wam. Więc za ja to Wam dziękuję. To jest właśnie krok 12, to jest nukowe, które no, każe się tym dzielić. No i chyba po prostu, nie wiem, jak ktoś tego nie doświadczył, to, to, to, to polecam i... No i tyle. dzielić. Proszę Państwa, za chwilę zaproszę Was na um, przerwę kawową, ale chciałbym zapowiedzieć, co będzie po przerwie, żebyśmy w kularach o tym bo. Chrześcijanin to jest człowiek, który jest skierowany ku przyszłości. No i w związku z tym jest takie pytanie o to, co ma być dalej, co mamy zrobić, jak. Mamy pewne propozycje, którymi się podzielimy. Helgię, miałem do ciebie też taką prośbę, żebyś opowiedział, jak wygląda praca w Europie. Jeśli chce ten fizik i Situation aus i na Europa, bym na tę pauzę. No i jeśli Państwo będziecie chcieli także podzielić się waszymi doświadczeniami, świadectwami czy pytaniami, ale także propozycjami, oczekiwaniami, bo chciałbym, żebyśmy wybrali spośród siebie taką grupę e, inicjatywną dla koordynacji tej pracy i przystąpili bardzo e, szybko do pewnych działań, które są e, potrzebne. A te działania wiążą się z e, przetłumaczeniem i zaakcept zaadoptowaniem na e, nasz grunt polski tych e, dwóch podrażników, które są nam bardzo potrzebne od zaraz tak naprawdę. I dlatego, e, jeśli byliby germaniści, którzy chcieliby się też włączyć w tłumaczenie, to bylibyśmy wdzięczni. Poloniści, jeśli chodzi o e, korektę, to albo do Jacka, albo do mnie, e, albo do, no nie wiem, kogoś, kto prowadzi grupy, niezależnie od tego, czy, czy w Krakowie, czy w Lublinie, kontakt z nami, żebyśmy e, mogli razem pracować szybko i skutecznie. A teraz zapraszam na kawę.